Cześć moi drodzy, witajcie Witajcie w nowym roku To pierwsze spotkanie w tym roku Zatem życzę wam wszystkiego najlepszego Zdrowia, szczęścia, pomyślności Spełnienia wszystkich marzeń Życzę wam, żebyście przez ten rok Nauczyli się jak najlepiej mówić po polsku Pamiętajcie jednak, że to Zależy tylko od was Gdy coś zależy tylko od nas To moim zdaniem jest to bardzo dobrze Nikt nie ma wpływu na to Czy osiągniemy sukces Tylko my sami To doskonale Ponieważ nikt nie może pokrzyżować nam planów Nikt nie może nam przeszkodzić. Wszystko jest tylko w naszych rękach Cudownie Wielu z nas chciałoby uczyć się szybciej Chcielibyście uczyć się szybciej? Gdybym uczył się szybciej To mniej czasu traciłbym na naukę Niektórzy wierzą w to, że Wkładając książkę pod poduszkę W nocy Wiedza wchodzi im do głowy Niestety to nie działa Inni włączają odtwarzacz MP3 z nagraniem na noc Śpią w słuchawkach i wierzą, że w ten sposób nauczą się języka Znowu zła wiadomość W ten sposób nie da rady w ten sposób nie można nauczyć się języka. Szkoda. Jak więc zwykły, przeciętny człowiek może nauczyć się języka obcego? Co możemy zrobić? W zasadzie to jest dość proste. Wystarczy naśladować ludzi, którzy już to zrobili. Naśladować, czyli Robić to samo Musimy robić to samo Co robili ludzie Którzy nauczyli się Mówić w obcym języku Po angielsku To się nazywa Modeling Po polsku to Naśladowanie Co więc robią ludzie Żeby nauczyć się Języka obcego Zanim powiem o tym Chcę powiedzieć o dwóch mitach, o dwóch dość powszechnych wierzeniach. Pierwszy mit mówi o tym, że aby nauczyć się języka, musisz mieć specjalny talent. Kiedy byłem młodszy, uczyłem się angielskiego w szkole i na kursach przez wiele lat. Nic z tego nie wychodziło. Stwierdziłem, pomyślałem, że nie mam talentu. Nie mam specjalnego talentu do nauki języków obcych. Nie tak dawno poznałem kilka zasad, których trzeba się trzymać, jeśli chce się nauczyć języka. Zacząłem stosować te zasady. Teraz mogę rozmawiać po angielsku. Zatem nie jest konieczny specjalny talent Drugi mit mówi o tym, że Musisz mieszkać w kraju, gdzie mówi się językiem, którego się uczysz Oczywiście to nieprawda Ja nigdy nawet nie byłem w kraju, gdzie mówi się po angielsku Zresztą jest wielu Polaków Którzy żyją w Ameryce ponad 20 lat I nie mówią po angielsku W Polsce jest wielu Amerykanów i Anglików Którzy nie mówią po polsku Dlaczego? Jeśli się topisz, nie nauczysz się pływać Jeśli wciąż jesteś otoczony zbyt trudnym językiem Z którego nic nie rozumiesz Wtedy nic się nie nauczysz Posłuchajcie, oto zasady, których powinniście się trzymać Ucząc się języków Czy zauważyliście, że szybciej uczymy się O czymś, co jest dla nas ważne Gdy uczycie się języka Szukajcie treści, która jest dla was interesująca Treści, która ma z wami związek Która jest ważna dla was Kolejna sprawa to używanie języka Do rzeczy, które są ważne dla was Używanie języka to nie tylko mówienie To również słuchanie i czytanie Szukajcie rzeczy, które są istotne dla was jeśli słuchając czegoś po polsku zrozumiecie to, nauczycie się czegoś, to podświadomie chłoniecie język. Co znaczy słowo chłonąć? Wiecie, co to jest gąbka? Gąbką myjemy się pod prysznicem. Gąbka bardzo łatwo chłonie wodę. Nasz mózg chłonie język obcy, tak jak Gąbka wodę Jeśli to czego słuchamy Czytamy O czym mówimy jest dla nas ważne Jest dla nas istotne Wtedy mózg chłonie wszystko Jak gąbka wodę To jest bardzo dobrze udokumentowane Jest wiele badań na ten temat Po angielsku to się nazywa Comprehensible Input. Po polsku można to przetłumaczyć jako zrozumiała treść. Nauka języka nie polega na kumulacji wiedzy. To nie działa tak samo jak nauka faktów. Nauka języka to proces bardziej psychologiczny. Są ludzie, którzy mają Doskonałe oceny na testach Ludzie zdają testy, egzaminy I mają bardzo dobre oceny Dobre stopnie Myślą, że znają język Potem jadą na przykład do Anglii Wielu Polaków wyjeżdża teraz do Anglii I okazuje się, że oni Nie rozumieją, co się do nich mówi Sami nie mogą komunikować się z Anglikami Dlaczego? Dlatego, że oni nie uczyli się języka Oni uczyli się jak rozwiązywać testy Nigdy nie słuchali prawdziwego angielskiego Jeśli nie słuchasz prawdziwego języka Nie możesz go potem słyszeć Nie możesz go potem rozumieć Musimy poświęcić wiele czasu, zanim nasz mózg przyzwyczai się do nowych dźwięków. Zanim nasz mózg przywyknie do nowych dźwięków. Jasne? To nie dzieje się w kilka godzin. Właśnie dlatego początki są takie trudne. Nasz mózg musi przywyknąć do nowych dźwięków. A to trwa dość długo. Jeśli zaczynamy mówić w obcym języku, wtedy zaczynają pracować inne mięśnie niż zwykle. Mięśnie naszej twarzy. Musimy nauczyć się koordynować nasze mięśnie w taki sposób, aby... Produkować dźwięki, które są zrozumiałe dla ludzi mówiących danym językiem Musimy nauczyć się tak sterować naszymi mięśniami, aby wydawać odpowiednie dźwięki Dlatego właśnie ważny jest trening Najlepszy jaki znam to shadowing Słuchasz native speakera i powtarzasz za nim. Starasz się powtórzyć wszystko idealnie tak samo. W ten sposób ćwiczysz aparat mowy. Ćwiczysz mięśnie. I jednocześnie ćwiczysz mózg. Ćwiczysz uwagę na nowy język. Ostatnią ważną rzeczą jest nasze nastawienie. Nasz stan psychiczny Już mówiłem, że nauka języka To bardziej proces psychologiczny Jeśli jesteś zły Zdenerwowany Smutny Nie nauczysz się Nie da rady Jeśli jesteś spokojny Szczęśliwy Rozluźniony Wtedy na pewno się uda. Jeśli chcesz zawsze zrozumieć 100% tego, co słyszysz, wtedy możesz mieć problem. Zaczynasz się denerwować, zaczynasz być zły, bo nie jesteś doskonały. Jeśli nie martwisz się, że czegoś nie rozumiesz, większość rozumiesz, ale nie wszystko. Wtedy uczysz się szybciej Jesteś zrelaksowany Masz z tego przyjemność Masz z tego radość Świetnie, co więc robić? Jak uczyć się języka? Jak chłonąć język? Po pierwsze Słuchaj jak najwięcej Jeśli codziennie słuchasz Słuchasz i słuchasz Mózg chłonie rytm słowa, zdania Druga sprawa to znaczenie, rozumienie Znaczenie jest najważniejsze Nawet przed zrozumieniem poszczególnych słów Zaczynasz rozumieć jakie jest znaczenie jeśli oglądasz film, to widzisz, jaki jest język ciała, rozumiesz, co się dzieje, nawet jeśli nie rozumiesz konkretnych słów. Ludzie porozumiewają się również za pomocą języka ciała. To bardzo ważne i bardzo pomocne w nauce języków. Trzecia rzecz. Zacznij używać języka. Zacznij komunikować się. Co robią dzieci? Używają pojedynczych słów. Próbują, nie boją się błędów. Baw się, nie bój się. Gdy dzieci zaczynają mówić, używają bardzo prostych słów. Czasami mówią niewyraźnie, tylko rodzice rozumieją, co one mówią. Dzieci nie boją się mówić, bo nikt nie robi im nic złego, jeśli robią błędy. Rodzice mówią do dzieci prostym językiem. Rodzice chcą, żeby dzieci ich rozumiały. Dlatego mówią prostym językiem. Dlatego używają mowy ciała. Rób to samo. Na koniec podsumujmy jeszcze raz najważniejsze rzeczy. Szukaj łatwej treści, ale takiej, która ma z tobą związek. Czegoś, co cię interesuje. Słuchaj tego jak najwięcej. Nie przejmuj się, że czegoś nie rozumiesz. Lubisz fotografię? Słuchaj o fotografii. Lubisz oglądać filmy? Słuchaj o filmach. Skup się na znaczeniu, a nie na konkretnych słowach. Próbuj używać języka. Nie bój się błędów. To są moje rady. Jeśli. Możecie jeszcze coś dołożyć do tego? Jeśli możecie coś jeszcze dodać, to bardzo proszę, piszcie w komentarzach. Jeśli macie jakieś pytania, jeśli coś jest niezrozumiałe, to również proszę, piszcie. Postaram się wszystko wyjaśnić. Ostatnio Blanka i José pytali mnie o deklinację rzeczowników, czyli... Odmianę rzeczowników przez przypadki Moi drodzy, znalazłem taką tabelę W tekście tego podcastu na stronie realpolish.pl W podcaście 206 jest link do tabeli deklinacji rzeczowników Kiedy zobaczyłem tę tabelę, to prawie zemdlałem Aż przestałem oddychać Tego nie da się nauczyć jeśli ktoś świadomie się tego nauczy i będzie używać tej tabeli podczas mówienia, to będzie niesamowita rzecz. Ta tabela jest ogromna. Ona nie ma końca. Moim zdaniem możecie nauczyć się deklinacji jedynie słuchając i czytając po polsku. Moim zdaniem innej metody nie ma. Nie martwcie się jednak, jeśli pomylicie przypadki Użyjecie złej końcówki To nic złego się nie stanie Nadal będzie można zrozumieć to, co mówicie Dzieci, kiedy są małe i uczą się mówić Ciągle robią takie błędy A wszyscy doskonale je rozumieją Więc nie martwcie się o deklinację Mówcie tak, jak wam się wydaje Powoli będziecie robić coraz mniej błędów To nie jest łatwe i wszyscy to wiedzą Dlatego nikt nie dziwi się, że ktoś, kto uczy się języka polskiego Robi takie błędy Polacy są bardzo wyrozumiali pod tym względem Dobrze Cóż, to wszystko na dziś to już koniec tym razem Ale oczywiście zapraszam na następne audycje Jeszcze raz życzę Wam spełnienia marzeń w tym roku Życzę Wam spełnienia Waszych marzeń I pamiętajcie Bierzcie sprawy w Wasze ręce Tylko od Was zależy Czy Wasze marzenia się spełnią Jeśli tylko zechcecie to nic Absolutnie nic Nie zatrzyma was przed osiągnięciem celu Jest tylko jedna droga do celu Trzeba być wytrwałym Prawdziwa siła jest w nas W środku To my jesteśmy odpowiedzialni Za nasze sukcesy i porażki W każdym z nas jest ta siła Która czeka na uruchomienie na aktywację To od nas zależy Czy tę siłę uruchomimy Wszystkiego najlepszego W nowym roku Bądźcie zdrowi Trzymajcie się Pozdrawiam serdecznie I do następnego razu Papa. Pa.